Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando, jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Witam cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć Mando, witam wszystkich. Nie ma dzisiaj z nami Rycha, a dzisiaj będziemy rozmawiać o Gwiezdnych Wojnach. I to o tej gałęzi Gwiezdnych Wojen, o której miałem na której miałem skupić się tylko z Rychem, czyli druga faza The High Republic, Wielkiej Republiki, druga faza książkowa. No, jestem tylko z Jerrym, który miał tej drugiej fazy nie słuchać, nie czytać, ale dzisiaj będziemy właśnie mówić o słuchowisku. No, słuchowiska do tej pory robiłem głównie z Jerrym. I dzisiaj porozmawiamy sobie o książce Georgia Mana, Bitwa o Jedem". To jest książka, która w Polsce została wydana oczywiście w papierze, ale to jest znów oryginalnie wydane jako słuchowisko, a w Polsce dostajemy transkrypcję tego słuchowiska. I myśmy znów zapoznali się w formie audio, ja tradycyjnie w dwóch formach, czyli jednocześnie czytałem sobie i jednocześnie sobie słuchałem. I w Polsce, to też warto zaznaczyć, yy... Wydawnictwo Olesiejuk wypuściło tydzień wcześniej wersję z barwionymi grzbietami. To nie są może jakoś tam przepięknie barwione grzbiety, to nie jest tak jak takie jakieś fikuśne ilustracje, jak inne wydawnictwa nas przyzwyczaiły, ale bardzo fajna rzecz. Teoretycznie było to zrobione tylko na Pyrkon. Praktycznie kilka dni temu ruszyła internetowa sprzedaż ostatnich egzemplarzy. Jak wczoraj sprawdzałem, no to bitwa o Jedi już jest wyprzedana. Trylogia Trauna jeszcze w Wczoraj wisiała, ale trylogia Trauna była droga na Prykonie, a potem jeszcze podrożała, a bitwa o Jedę była droga ogólnie, bo ta książka jest wyjątkowo droga normalnej wydania, a tak naprawdę te barwione brzegi chyba 5 złotych droższe przy uh -huh. cenie okładkowej, więc ja, ja, ja zakupiłem na Prykonie, przeczytałem od razu, przesłuchałem od razu, także jeszcze przed premierą byłem gotowy do nagrywania, no ale czekaliśmy na Rycha i trochę nam zeszło i się nie doczekaliśmy. I zanim przejdziemy do fabuły, zanim przejdziemy do tego, co dostarcza nam konkretnie ta książka, a możliwe, że to wyjdzie w trakcie, bo możliwe, że jakoś bardzo nie będziemy wchodzić w spoilery. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, jak inne jest to słuchowisko od y, tych dwóch, które mieliśmy wcześniej, czyli od Duku i od nawałnicy. No bo tamte dwa pisał Cavan Scott. Tutaj mamy zmianę autora, to jest George Mann, który do tej pory w Polsce wydał jedną książkę, to była wyprawa do zaginionego miasta, ale jeszcze w tej Wielkiej Republice w trzeciej fazie będzie pisał chociażby książkę otwierającą trzecią fazę Wielkiej Republiki i to jest facet, który zupełnie inaczej do tego słuchowiska podszedł. No To jest słuchowisko, które w zasadzie z dwóch powodów jest skrajnie inne od tych wcześniejszych słuchowisk, które wspólnie tutaj omawialiśmy. Raz to jest właśnie sama forma, bo o ile Duku i Tempest Runner to były słuchowiska, które były skupione... Na postaciach, to po pierwsze, a po drugie one były nadzwyczaj wielowątkowe, bo one jedno i drugie konstrukcyjnie dawały nam wgląd w przeszłość i w teraźniejszość postaci, nad którą się pochylały. No i to powodowało, że te 6 godzin były po prostu absolutnie wypełnione akcją i wydarzeniami, bo żeśmy skakali w czasie i przestrzeni, skakaliśmy pomiędzy planetami, pomiędzy różnymi Wydarzeniami y, jakiegoś tam istotnymi, y, granicznymi dla y, postaci y, bohaterki czy bohatera słuchowiska. No i tutaj to jest ta pierwsza różnica, bo y, to słuchowisko... Bitwa o Jeddę to jest słuchowisko, które jest absolutnie skupione na tym jednym konkretnym wydarzeniu. Na wydarzeniu, które już zapowiadała nam też seria komiksowa, no bo w zasadzie pierwszy tom tej serii komiksowej Wielkiej Republiki w drugiej fazie, on skończył się w momencie, kiedy ta bitwa o Jeddę, się rozpoczynała. No i to wpływa na odbiór całości, bo tutaj mamy te 6 godzin skupione na w zasadzie ilu 72 godzinach mniej więcej z wszystkich wydarzeń, no bo to, to jest tak, że my uczestniczymy w samej bitwie, a chyba początek zabiera nas właśnie 72 godziny, jeżeli No, mamy ja dobrze to pamiętam. Odliczanie. Tak przed wydarzeniami, no plus tam mamy jeszcze jakiś epilog, ale, ale to są detale, czyli to jest bardzo zwarta opowieść, chociaż też wielowątkowa w tym sensie, że tutaj będziemy mieli rozbicie na grupki postaci, które będą miały jakieś tam perypetie, jakieś wydarzenia wokół nich się będą koncentrować i, i, i to wszystko. Natomiast tutaj to jest ta, ta forma, to jest jedna rzecz, natomiast to słuchowisko, ta książka mm, też wydaje mi się, że jest mm, dużo cięższa gatunkowo niż Duku i niż Tempest Runner, chociaż zważywszy na to jakie już spoilery mnie trafiły to Tempest Runner pewnie te znaczenia nabierze, czy nabrał już w zasadzie w trzeciej fazie ale to jest temat na inną dyskusję, natomiast to Suchowisko w sumie zgodnie z zapowiedzią bo jeżeli ja dobrze pamiętam ten panel poświęcony Wielkiej Republice kiedy oni opowiadali o nadchodzącej wtedy drugiej fazie, to to słuchowisko było trochę tak reklamowane jako coś bardzo istotnego i wręcz fundamentalnego dla drugiej fazy i tak faktycznie to się wydaje, w tym sensie, że to jest wydarzenie, które jest absolutnie centralne i tak jak wy wielokrotnie z Rychem podkreślaliście, jak to było widać też na przykładzie serii komiksowej, to jest w zasadzie ten środek tej fazy. Mieliśmy podprowadzenie i różne wydarzenia prowadzące do bitwy o Jeddę, no i teraz ta druga część drugiej fazy, no to będą wydarzenia po bitwie i reperkusje tego, co tutaj na Jeddzie się wydarzyło, także z tej perspektywy no to tak jak my żeśmy nie wiem, dyskutowali sobie, że można sięgnąć sobie po słuchowisko, nie wiem, tylko po słuchowisko, albo można je ominąć, jeżeli właśnie, nie wiem, ktoś tam nie ma jakiegoś sentymentu do postaci, no to wydaje mi się, że dla tego pełnego obrazu drugiej fazy no to to słuchowisko czy książka zdają się być, no dosyć kluczowe. Zacznę od tej drugiej części, bo to krótsze, komiksy podejrzewam, że dalej będą się ciągnąć bitwę. Mam już ten drugi tom, jeszcze go nie czytałem, ale seria komiksowa rozgrywała się równolegle z tą książką, bo nawet mamy te, te, te takie znaczące wydarzenia, jak chociażby Przewrócenie Pomnika, które było mhm, w komiksie tak, tak, tak. i jest też tutaj. Nie? Tylko tam mamy innych bohaterów, częściowo innych i no i to równoległe śledztwo i troszeczkę gdzieś tam obok. Nie? Także podejrzewam, że drugi tom to będzie dalej bitwa o Jetę, ale może się mylę. No zobaczymy. Natomiast książkowo to jest faktycznie takie tupnięcie, no bo zarówno ta młodzieżówka, którą czytałeś, kończyła się informacją, że wojna pomiędzy Eramem i Eranochem się zakończyła. Konwergencja cała była skupiona na tym, żeby doprowadzić do pokoju i ostatecznie do tego pokoju doprowadziliśmy. No a bitwa o Jete zamiotła to, nawet nie poddywa. Ona to rozwaliła po prostu w proch. Także jak teraz przejdziemy do kolejnych książek, to nie będzie tego, o czym mówiły nam tamte książki. Więc to jak najbardziej jest ważne i w sumie ciekawe, czy da się to czytać bez tego słuchowiska? jak to będzie zrozumiałe. Natomiast ta pierwsza część, czyli inna, trochę inne podejście do samej formy słuchowiska, ty zwróciłeś uwagę na, na jedną rzecz, ja jeszcze mam inne rzeczy, bo ty zwróciłeś uwagę na to, że tu jesteśmy skupieni w jednym miejscu, czego nie było wcześniej i faktycznie tak jest. No dobra, bohaterowie dzielą się na grupki, ale jednak to wszystko dzieje się w tej jednej tam wiosce, w tym jednym miasteczku, nie? Do tej pory słuchowiska były zbudowane na zasadzie losowej, czyli teraźniejszość i retrospekcję, tego Tutaj nie ma, nie? tutaj jesteśmy tylko tu i teraz w tym jednym miejscu i w dość ograniczonym przedziale czasowym, co już nam zmienia tą, te, tę książkę, ale George Mann pisze ją zupełnie inaczej, bo Kevin Scott podchodził do tego, mam wrażenie, bardziej jak do słuchowiska. George Mann pisze bardzo długie wypowiedzi, Ci mhm. bohaterowie mówią naprawdę blokami tekstu, tego nie było w tych poprzednich. W tych poprzednich były rzucone wyrazy, rzucone pojedyncze zdania, to się działo szybko. To było pisane tak jak, mam wrażenie, bardziej z myślą audio. Tutaj mamy naprawdę długie, czyste, sterylne, płynne wypowiedzi pełne zdania, długie akapity, jak porównywałem sobie papier, no bo w takiej nawałnicy to są czasami sceny, które zajmują pół strony i więcej jest tych, wiesz, nazwisk niż samych mhm. wypowiedzi, nie? A tutaj nie, tutaj otwierasz um, bitwę o Jetę i to wygląda prawie jak książka. Tutaj są tak, to jest tyle tego tekstu, że to wygląda prawie jak książka. No chociażby powiedziałeś, że to trwa 6 godzin, to trwa 5,5 pół godziny to słuchowisko. Uh -huh. Nawałnica trwała sześć, ale ta książka ma 480 stron. Nawałnica miała 590 czy coś takiego. to jest ponad 100 stron mniej, to jest dużo, a tylko pół godziny krótsze, bo po prostu tak to jest napisane. Tutaj mamy naprawdę dużo, dużo mówienia. To się nadal przyjemnie słucha w formie audio, ja tam się bardzo cieszę, że to tak przesłuchałem, bo to naprawdę jest mega klimat, ale mam wrażenie, że tak jak to jest gorsze słuchowisko, bo to jest gorsze pod tym kątem, to chyba to jest lepsza książka. I, no a w Polsce mamy książkę, nie? w Polsce dostajemy mhm. to w formie papierowej i ja na przykład jak byłem na Prykonie, no to rozmawiałem ze znajomymi i słyszałem, że jeden znajomy, mega fan Gwiezdnych Wojen odbił się od tego. Zaczął czytać na wałnicę i, i po prostu nie mógł się wbić w tak napisaną książkę. Wydaje mi się, że Bitwa o Jet jest przystępniejsza dla takich czytelników, którzy mają problem i to akurat fajnie, no bo mówię, no w Polsce mamy tylko coś takiego. A, a, a żeby jeszcze podkreślić to, co mówię. W Nawałnicy zwracałem na to uwagę kilka razy, jak bohaterowie rozmawiali z kimś na odległość, to to były bardzo zanieczyszczone wypowiedzi, takie wypowiedzi z dziurami, niepełne zdania słyszeliśmy, no bo wielkie. Jak Republika tym stoi na tym etapie, że komunikacja na dalekie odległości jest niestabilna. Tutaj oni nam mówią, że ona jest niestabilna, ale ta niestabilność ogranicza się do tego, że bohaterka ma pogłos, bo oni tutaj łączą się z tą Gelą Nataj, z bohaterką konwergencji, dwa razy chyba się z nią łączą i jeszcze chyba z kimś, ale już nie pamiętam z kim, też chyba z jakąś istotną postacią z innych źródeł eee, i to są czyste, płynne wypowiedzi, tylko z pogłosem, <laughs> to są tak samo długie zdania, więc to jest tak napisana książka. Co więcej, ja za każdym razem zwracałem uwagę na te didaskalia, że jest dużo napisane yy, i wychodzimy często poza uniwersum. Zwracałem na to uwagę, że na przykład jest podane, że tutaj jest muzyka taka jak w poprzedniej scenie, albo tu jest muzyka jak w czołówce Gwiezdnych Wojen, albo coś jest jak z komiksów Marvela. Tak pisał Kevin Scott. George Man tego w ogóle nie robi i tych didaskaliów jest niewiele. Ja nawet już w pewnym momencie przestałem je pomijać, bo one są tylko na zasadzie tłum krzyczy, słychać krzyki z zewnątrz, czyli to, co i tak słyszałem w, w w słuchawce w tym momencie i t, nawet pod tym kątem to jest inaczej napisane. Tutaj jest tyle tego tekstu, że te, te, tego dodatku yy co słyszymy w tle, jak to ma działać, jest dosłownie niewiele i to są bardzo krótkie wstawki. To nie są na pół strony, jak to bywało u Scotta. Natomiast y, y, wydaje mi się, że to jest też dobry moment, żebyśmy to podkreślili, że to, co mówisz, czyli to, że to jest zupełnie inaczej napisane i że y, pewnie podsłuchowiska to, co robił Kevin Scott y, pasowało lepiej do samej formy audio, to, to nadal jest bardzo dobre słuchowisko tak, od tej tak. strony realizacyjno-technicznej. nie Żeby to też wybrzmiało, jeżeli ktoś właśnie by się wahał, czy warto sięgnąć po formę audio, to to jest nadal dobrze zrobione. Mamy tutaj sporo właśnie różnego rodzaju dźwięków tła. Ta bitwa jest dobrze nakręcona, że się tak wyrażę trochę filmowo, ale udźwiękowiona. O, tego słowa mi brakło. Tutaj te pojedynki wszystkie, czy, czy czy tam jakieś walki, odgłosy, strzelanin całej bitwy, to wypada dobrze, ale też są takie fajne smaczki, bo na przykład bardzo mi się podobało, jak słyszymy cały czas bicie dzwonów w tle na przykład, przez no, no. sporą część tego słuchowiska, co robi mega klimat, nie? No bo tutaj cały czas wraca... To, że jesteśmy na dżedzie w tym świętym mieście, właśnie widzimy gdzieś te wszystkie sekty użytkowników mocy, no i te takie kościelne dzwony w tle, no to tylko potęgują to wrażenie i, i stanowią prostą, ale fajną ilustrację tego, że właśnie jesteśmy w tym dosłownie świętym dla wyznawców mocy mieście, także to jest dobra forma audio. Ale ja się zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś, no skrajnie in, inaczej poprowadzona. Wiesz, w Polsce, nie pamiętam teraz nazwiska, Angelika Petruczenko nagrywa, nadzoruje nagrywanie fanowskich fragmentów. Robiła to przy Duku, robiła to przy Nawałnicy. Ja do Nawałnicy nagrywałem fragmenty. To, to było na zasadzie naprawdę, cała moja, wszystkie moje wypowiedzi z danego rozdziału, to było minuta nagrania z przerwami, gdzie ja po prostu rzucałem po trzy wyrazy. Fazy, nie? Tutaj to jest zupełnie inaczej, nawet podczas tej bitwy, chociaż tak, podczas bitwy już jest dużo większy chaos jest inaczej, ale to i tak jak ze sobą rozmawiają, to mhm, bardzo tak, często tak, mówią tak. dużo więcej, ale to też właśnie, żeby było jasne jak ta książka jest skonstruowana, bo dla mnie bitwa o Jeddę to jest 100% drugiej fazy, to jest po prostu książka jak konwergencja, ja nawet bym powiedział, że to jest jeszcze raz napisana konwergencja, tylko trochę mm, wywraca nam niektóre rzeczy. Bo tutaj ponad 50%, nie pamiętam już dokładnie ile, ale wydaje mi się, że dobre 60%, to, jest pod, to są podchody. To jest schodzenie po tym e, świętym mieście, gdzie mamy te wszystkie odgłosy. To jest próba podpisania m, tego traktatu pokojowego. I właśnie jakieś zamachy, ale nie jakieś takie wielkie, tylko dochodzi do, do, do jakiejś śmierci, są jakieś śledztwa, jest jakieś mylenie tropów. To jest dokładnie jak pierwsze 60% konwergencji, gdzie tam nie było próby podpisania traktatu, tylko próbę z, doprowadzenia do, do pokoju. pokojowych. Uh -huh. A potem wszystko się wysrywa, tylko tak jak w konwergencji był jeden wielki chaos i skakanie po wątkach, zamykanie ich za szybko i, i nieumiejętność napisania tego, tak tutaj mamy jedną dużą bitwę i w tym momencie faktycznie jest e, głośno, dzieje się dużo, e, jest dużo więcej tych odgłosów, zarówno tam stękania, walki i tak dalej jak i tych wszystkich wybuchów, strzałów i, i tego wszystkiego ale pod tym kątem to jest tak jak mówię 100% drugiej fazy bo ja to słuchałem pierwszy i nawet do ciebie pisałem że jestem tam gdzieś w połowie książki i tak w zasadzie to tak trochę jakby no tak, tak nic się Stojęmy nie wydarzyło tak jakby nie <grych> tak, tak no to trzeba być na to trochę przygotowanym, że jednak po tych takich wybuchowych i napchanych akcjom wcześniejszych słuchowiskach, no to tutaj to jest zdecydowanie inaczej poprowadzone, przy czym ja uważam, że to akurat się dosyć sprawdza, nie? w tym sensie, że dla mnie na przykład, który nie czytał tych pozostałych książek czyli ścieżki zdrady, jeżeli dobrze pamiętam, i konwergencji. No to tutaj to, że dostajemy trochę tę historię w pigułce, to było spoko, nie? No bo jednak ja dostałem więcej tego kontekstu, który gdzieś tam, nie wiem, w komiksie wcześniejszym był zarysowany, ale tylko w jakimś tam niewielkim stopniu. A przede wszystkim, no, dostałem coś, co jest ewidentną podbudową właśnie do dalszego ciągu, no przy czym no ja mam do tego słuchowiska fabularnie takie same uwagi, jak do wszystkiego, co omawiamy w ramach tej drugiej fazy i to pod tym kątem też wydaje mi się, że jest właśnie tak jak mówisz, nieodrodne dziecko całości tego rozdziału, Wielkiej Republiki, no. no bo to jest 5,5 godziny i mówimy, że to jest niby dosłownie tam 70 godzin, czyli to jest kilka dni w tym świecie przedstawionym, a właśnie mamy dużo tych machinacji i trochę człowiek ma poczucie, że właśnie to wszystko stoi w miejscu, tym bardziej, że większość tych rzeczy my już gdzieś tam widzieliśmy i to jest taki trochę przełom nawet nie na zasadzie, że my dostajemy nowe informacje, jakieś takie wiesz szokujące, nie? no bo jednak to, że tutaj ścieżka właśnie robi jakieś zakulisowe rozgrywki, żeby nie doprowadzić do tego pokoju, no to już było wiadomo wcześniej to, że te planety wcale nie są takie chętne do zawarcia pokoju było wiadome wcześniej, to, że na buzuje, wiedzieliśmy wcześniej bo czytaliśmy komiks więc tak naprawdę no Tutaj y, ta istotność fabularna, ona nie bierze się z tego, że mamy właśnie y, multum nowych informacji, tylko mamy y, zdarzenie graniczne, zerwanie rozmów pokojowych, no i teraz pytanie jak do tego podejdzie właśnie ta kolejna część fazy czyli czy nie wiem czy to będzie próba ponownego sklejenia ujawnienie machinacji ścieżki właśnie czy jakiś miks tych, tych wątków czy jeszcze jakoś inaczej to poprowadzą no ale tak czy siak no, to jest pewien problem tak naprawdę Ech. wielu ludzi lubi drugą fazę wielu ludzi bardzo ją lubi i oni polubią tę książkę bo ona jest, tak jak powiedziałem, taka jak druga faza. Ja y, znów miałem coś takiego, że słuchało mi się to fajnie. Mm -hmm, to prawda. Już miałem moment, że, że już tak nie byłem pewien, czy mi się to słucha fajnie, ale nagle kilka rzeczy zostało poprowadzonych w takim kierunku, że ja zakończyłem to z, z bardzo pozytywnym odczuciem i to samo miałem w zasadzie przy większości książek z tej drugiej fazy, także to jest znów tak samo zagrane. Ale... To jest kontynuacja konwergencji, bezpośrednia. To się dzieje miesiąc po konwergencji i w sumie nawet jeśli nie czytałeś konwergencji, to pierwsza rozmowa naszych głównych bohaterów, oni mówią ekspozycją. Oni sobie dokładnie opowiadają długimi akapitami, co się wydarzyło, mhm. co się wydarzyło i to aż tak bardzo nienaturalnie we wstępie, bo to jeden mówi w jednym akapicie kończy, a druga no, ale przecież jeszcze tutaj księżniczka Siri i zaczyna znów nam opowiadać konwergencję. Tutaj mam, ma dojść do tego podpisania traktatu pokojowego, ale znów to, co we wszystkich książkach na razie drugiej fazy, mamy w zasadzie prawie wszystkich nowych bohaterów, bo my, mhm. myśmy zakładali, że może zjadą wszyscy na Jetę i od tej pory zacznie się miksowanie tych książek. Nie, tutaj główna dwójka bohaterów to jest, to są dwoje Jedi, Aida Forte i Creighton Sun, to są nowe postaci. Równolegle y śledzimy y Losy Cylundry Show, i to jest postać, którą znamy. Ona była mistrzynią w wyprawie do zaginionych miast. Tak, e, nawet ja ją tego znam. samego <laughs> autora. W tym sposobem. Mhm, i jej pomaga chłopak z JETY, Cat Serepat. To jest przedstawiciel wyznawcy Kościoła Mocy. To jest religia, do której należał Santeka na początku siódmego epizodu. I pomaga im droid P37A, który jest fantastyczną postacią w tej książce. To jest droid kościelny, który ma wgrany jakiś program kościelny, więc on nie umie mówić normalnie, umie tylko cytować jakieś pisma święte. Więc w każdej rozmowie rzuca cytaty z jakichś ksiąg kościelnych, które są dopasowane do dialogu. On cytatami odpowiada, cytatami daje rady, e, cytatami mówi coś do kogoś i to gra, to jest naprawdę dobrze napisane. No, i równolegle, właśnie tam jeszcze pomagają im strażnicy Willów, tutaj jest Mesuk i Selik. E, mamy bar oświecenie na Jacie, gdzie spotykają się e, niektórzy bohaterowie i komentują niektóre wydarzenia e, przy alkoholu. I mamy ścieżkę otwartej dłoni, i mamy przedstawicieli tych dwóch planet: Eiram i Eranochu, ale to też nie jest księżniczka Siri, to nie jest książę Fantu. To są dwoje ambasadorów, ambasadorka Xerox i ambasador Tintak. Natomiast przewodniczyć temu wszystkiemu, temu podpisowi tego traktatu nie mają kanclerze republiki, tylko też są przedstawiciele. Na początek Morton Santeka, ale gdy on schodzi z planszy, zastępuje go Tilson Graf, więc mamy te dwie rodziny, Santeków i Grafów. ale to jest część postaci, które wymieniłem i tutaj jest tylko jedna w zasadzie powracająca postać, więc to jest znów tak skonstruowane książka z nowymi postaciami. Ale co mi się podobało w tej książce? W sensie podobało. No. Podobało mi się, że w końcu ta ścieżka otwartej dłoni wychodzi gdzieś tam z cienia. Że bohaterowie zaczynają zdawać sobie sprawę, że to może być jakieś zagrożenie, takie, że coś jest nie tak. Nie? Że to nie jest jakiś tylko zwykły kult, tylko już ją biorą na celownik, nasi Jedi, więc w końcu. A druga rzecz, która mi się naprawdę podobała w końcówce, to właśnie nastawienie nie tylko zwykłych żołnierzy, nie tylko zwykłej ludności tych dwóch zwaśnionych planet, ale również ich polityków, również tych ambasadorów. Oni tutaj wyraźnie nam mówią, dlaczego nie chcą tego pokoju. To wszystko niby się zaczęło przez te y, zamachy, które z, no, no, to ktoś sprowokował. Dokładnie no, no, ścieżka otwartej dłoni rękoma różnych osób sprowokowała, y, żeby do tego... Y, chociaż tutaj nie, tutaj w zasadzie kto inny za tym bardziej stał, ale to nieważne. Chodzi o to, że przez kilka e, przypadków do tego podpisania traktatu nie doszło, ale dla nich to była jak woda na młyn. Oni się bardzo cieszyli, że do tego nie doszło i oni nam to wykładają dlaczego. Oni mówią dlaczego chcą walczyć, oni mówią w co wierzą, e, jak wyglądało ich życie do tej pory, jak chcą, żeby wyglądało dalej, a jak nie chcą, żeby wyglądało. E, to mi się bardzo podobało w tym całym chaosie, w tej bitwie. Czy to ja zacznę od tego drugiego jego wątku, który podkreślasz. Tak, to jest... Y ciekawy wątek, no bo to jest trochę taki też, taka klisza fabularna, nie? że mamy konflikt, który ciągnie się tak długo, że już w zasadzie nikt nie pamięta o co poszło i tutaj niby to nie jest aż tak długi okres czasu, ale trochę tak jest nie? Tak tutaj to też wprost wybrzmiewa że w zasadzie no to, to już jest walka dla walki i w sumie to fabularnie jest interesujące, że jest pokazany ten światek polityki właśnie w taki trochę inny sposób, taki nietuzinkowy. Nie? Że to nie jest tak, że właśnie nie wiem, dochodzi do. Jakiegoś wydarzenia, które nagle doprowadza do pokoju, bo racjonalne powody, tylko w zasadzie wychodzi na to, że no, ktoś się na górze dogadał, żeby zakończyć ten konflikt i tyle, natomiast jest cała klasa po jednej i po drugiej stronie klasa polityczna która tam nawet wpada wprost coś takiego, że w zasadzie politycy stali się żołnierzami i że w zasadzie to w tym momencie to trochę zakończenie tej, tej właśnie, no to, to tak jak mówisz nie? i podkreślasz, trochę jest nie w smak całym grupom po jednej i po drugiej stronie no i to jest interesujące natomiast jeżeli chodzi o ścieżkę no to ja cały czas mam problem z tą organizacją i tu powiem Ci szczerze, że mam z nią jeszcze większy problem, bo po pierwsze trochę mnie irytuje, że ci... Jedi są tak niedomyśli. No bo jak ty mówisz, że tutaj to jest pierwszy moment w zasadzie, kiedy ścieżka wpada w krąg zainteresowania Jedi, no to już nie najlepiej świadczy o zakonie. Znaczy, niech, no, ścieżka była w jednej książce i tam było tylko dwoje Jedi, tam nie było innych Jedi. A w konwergencji ścieżka była w tle. Ścieżka tam w zasadzie tylko pojawiała się yy, gdzieś na boku. Nie? W, I to tak dosłownie w kilku zdaniach. No to, to, to pół biedy, to ten wątek, ok, to mogę to cofnąć. Natomiast yy, ja mam problem ze ścieżką, dlatego że yy, to jest przykład sekty, która jest, yy, której wierzenia są dla mnie tak piramidalnie głupie, że one nie powinny yy, ani, yy, że tak powiem, wyjść <śmiech> na zewnątrz. No, no, no tak, tylko że wiesz, tylko że właśnie są religie i religie, nie? Bo są sekty, jak nie wiem, mieliśmy sekty w eskadrze alfabet, no i tam cały ten wątek sekt mi się podobał, bo te, te, te, ta, ta mechanika właśnie podążania za sektą, za jakimiś tam guru sekciarskimi i tak dalej była dobrze rozpisana i ona była wiarygodna. Dla mnie ścieżka nie jest wiarygodna, bo nawet na tle tych innych organizacji, które tutaj są nam przedstawione i które zajmują się mocą i, i na przykład nie podoba mi się to, co robią Jedi. To jak słucham tutaj wykład matki na temat tego, że to tak Jedi akurat nadużywają mocy, bo nie wiem, uratowanie życia to powoduje, że gdzieś, coś, że gdzieś ktoś ginie, a z drugiej strony, mamy właśnie zamach bombowe i krwawą jadkę, którą ścieżka sprowokowała, no to jest coś tak piramidalnie głupiego dla mnie, że to mówię, to nie powinno ani porwać tłumów, ani nie powinno działać na użytek wewnętrzny. A tutaj to, co Rychu cały czas powtarza, że no to jest takie podprowadzenie, żebyśmy my wiedzieli jak Mardaro stanie się, czy wychowa Marchiona i, i co doprowadzi do tego, że ona nie wiem, będzie tą radykałką, no to, to jak ona ma tu bardzo klapki na oczach, to jest aż absurdalne, nie? No po prostu, to tak jak mówisz, to ci ślepi w zasadzie Jedi się orientują, że coś tutaj jest nie tak, matka wygaduje te bzdury, bo ja nie boję się użyć tego słowa o, o zakłóceniu równowagi przez Jedi, a z drugiej strony mamy która po prostu łyka to wszystko jak ciepłe kluchy. Nie, no ale to nie niestety wiem. tak jest, nie? nie? No nie wiem, dla mnie to miło wszystko nie działa. Nie? No ale dobra. Chodzi mi o to między innymi, że to jest też element, który zmieni nam następne książki. Taki Rychu no jeszcze nie przeczytał bitwy o Jedę, a planuje z nim jednak dalej omawiać tę drugą fazę. No Gdy sięgnie po książkę, będzie już miał e, ścieżkę na celowniku e, przetasowania w ścieżce, bo tutaj jednak też dochodzi do przetasowań. Mm -hmm, Postać tak. Herolda y, no, zmienia trochę swoją pozycję. No, no to w zasadzie o to mi chodzi. Tu nie ma dużo. No tak, no ale to, to no ja tu w zasadzie nic nie dodam. No to wyartykułowałem swoje problemy y, ze ścieżką i, i to też mi jakoś nie gra po prostu wieś, jako pomysł na, na całą tę fazę, no bo, bo mówię, bo ja nie kupuję tej ideologii, nie kupuję, że nagle to jest tak potężna organizacja. To, to trochę się powtarza właśnie motyw yy, z nihilami, gdzie też przez yy, długi okres czasu yy, nie kupowałem, dlaczego to oni niby są tak wielkim zagrożeniem. W końcu tamta ekipa od pierwszej fazy no nam to jakoś tam pokazała, yy, no ale tutaj ja cały czas trochę tego nie czuję właśnie, jakby dlaczego nagle ścieżka ma być tak dużym zagrożeniem. Poza tym, że fabuła tak chce. No jakimś wielkim nie będzie, no bo ją zniszczą pewnie prędzej czy później, ale no ja to kupuję. No. Ani ty, ani ja nie byliśmy nigdy w sekcie. No. Wie, wiele sekt ma... To, to są hipokryci, którzy jedno robią, drugie mówią, a ich wyznawcy to są baranki z klapkami na oczach. No tak po prostu jest, nie? nie, nie no, pewnie nie, nie, masz rację. Nie rozumiem tego mechanizmu, ale jednak on działa, nie? A oni tutaj no... Działają trochę stła, robią trochę, manipulują ludźmi, no, co nawet w tej książce jest bardzo mocno pokazane, jak oni manipulują, jak doprowadzają do tego, że Jedi są trochę ścigani na drzecie, a oni są trochę bohaterami. No, to, to, to nie jest jakiś gigantyczny, wielki przeciwnik. No, to mają, mają niwelatora, więc trochę tam z tymi Jediami powalczą, ale pewnie bardzo szybko zostaną zdjęci z planszy i tyle, nie? No ale o co im chodzi? To, to zadam takie pytanie. O co chodzi matce? Czy ona, no bo wiesz, bo y, wracam do tych motywacji, dlatego że ja po prostu tego nie rozumiem, nie? No bo albo y, ona w to wierzy, to co mówi, co jest piramidalnie głupie, y, albo ma jakiś inny cel, nie wiem, władze, pieniądze, cokolwiek, no ale ja właśnie nie widzę alternatywnego celu. No i dlatego ja no, nie kupuję tego, nie? Po prostu. No ja mówię, ja rozumiem twoją argumentację, że sekty często tak działają, często mają zaszyte sprzeczności, często opierają się właśnie na tym, że, nie wiem, guru robi co innego i żyje sobie jak pączek w maśle kosztem manipulacji stadem baranów, no ale, ale tutaj ja po prostu właśnie nie widzę jakiegoś celu no bo mówię, no raczej wszystko to co oni tutaj robią, cała ta machinacja i tak dalej, no to jest ukierunkowana przeciw Jedi, no to nie wiem to no bo Jedi to jest ten jedyny kult, chyba jedyny który nadużywa mocy nie? Inni po no ale przecież się, się nie trzyma i tak kupy no bo tutaj mamy pełno tych wyznawców i, i w zasadzie no, ale każdy wyznawcy, używa wyznawcy wyznają a Jedi używają i, i no, jakaś jest tu no, no, to jakie są jej cele i, yy, i dlaczego to robi, to możliwe, że się jeszcze wyjaśni w następnych książkach. Na chwilę obecną zakładam, że po prostu nienawidzi Jedi i jako, że Jedi... A ona wprost tu mówi, że nie, że po prostu nie lubi, nie podoba jej się, jak oni używają mocy, nie? Bo to też pada wprost w którymś momencie tutaj. No bo nienawidzi ich za to, że używają mocy, no... no. <grym> A, a wiesz, a, a Jedi są powiedzmy najwyższą e, tą, e, tą sektą e, wyznawców wszelakich, jakich tutaj mamy, więc no, ścieżka dąży do tego, żeby to oni zdeptali Jedi i byli najwyżsi. No nie wiem, nie umiem ci odpowiedzieć. Mhm. Ja znaczy, no to, to mówię, no, to nie dowiemy się albo się nie dowiemy. No, ja na, ten, na tym etapie no, tego jakoś m, nie kupuję. Dużo bardziej mi się podobał właśnie ten wątek e, stricte polityczny. I nawet to, co powiedziałeś, nie, że mamy tutaj Santeków i e, Tilsona grafa, grafów, e, grafów tak, jako całą, cały klan, e, to jest bardzo fajny motyw, nie? bo jednak mieliśmy też ten wątek właśnie w pierwszej fazie m, i podoba mi się, że to jest kontynuowane, że to gdzieś tam kreśli nam też mapę tego konfliktu tych zaszłości właśnie klanowych w przeszłości. No dobra, to ja już tutaj chyba nic więcej nie dodam. No to na koniec jeszcze raz podkreślam, jest to ważna książka, na chwilę obecną wydaje się bardzo ważna, możliwe, że tak nie będzie, możliwe, że następne nam na tyle gdzieś tam streszczą znów te wydarzenia, że będzie można ją pominąć, ale na chwilę obecną wydaje się być chyba jedną z ważniejszych pozycji tej na razie krótkiej fazy, a jak to będzie dalej, no to dowiemy się już za chwilę. Ja bawiłem się znów bardzo dobrze, aczkolwiek no, forma audio jest jednak naprawdę bardzo fajna e, do obcowania z tym, ale wy, drodzy czytelnicy, dostajecie coś, co jest przystępniejsze niż te wcześniejsze słuchowiska do czytania w formie pisanej, więc jak najbardziej polecamy i dziękuję Ci bardzo, drogi rozmówco, za tę dzisiejszą rozmowę. Dzięki bardzo i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć!